Przeprowadź dokładne badania. Do research. Conduct thorough research. Wyrządzić znaczną szkodę. Do harm. Cause significant harm. Wyrządzić znaczne szkody. Do damage. Inflict considerable damage. Prowadzić działalność gospodarczą. Do business. Conduct business operations. Wykonać zadanie. Do a job. Carry out a task. Wyświadczyć przysługę. Do a favor. Perform a favor. Świadczyć usługę. Świadczyć wartościową usługę. Provide a valuable service. Dobrze sobie radzić. Wypaść wyjątkowo dobrze. Do well. Perform exceptionally well. Robić źle, wykonywać słabo. Do badly, perform poorly. Zrób co możesz, dołóż wszelkich starań. Do your best, make your utmost effort. Ćwicz, uprawiaj ćwiczenia fizyczne. Do exercise, engage in physical exercise. Zajmować się pracami domowymi.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 Kompleks. Intricate. Prosty. Bezpośredni. Simple. Straightforward. Dokładny. Precyzyjny. Accurate. Precise. Niedokładny. Nieprecyzyjny. Inaccurate. Imprecise. Bezpieczny. Pewny. Safe. Secure. Niebezpieczny. Niebezpieczny.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 Powszechny. Common widespread. Trudny, wymagający. Hard demanding. Zadowolony, spełniony. Satisfied. Fulfilled. Zmęczony. Wyczerpany. Tired. Drained. Pewny siebie. Sure. Confident. Niepewny. Niepewny. Unsure, uncertain. Grzeczny, kurtuazyjny. Polite, courteous. Niegrzeczny, nieuprzejmy. Rude, discourteous. Ciekawy, intrygujący. Interesting, intriguing. Nudny, monotonny. Boring, monotonous. Silny, Wyraźny. Strong, pronounced. Słaby, nikły. Weak, faint. Nowoczesny, najnowocześniejszy. Modern, state of the art. Modny, przestarzały. Fashioned, obsolete. Ważny, kluczowy. Important, crucial.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 Dishonest, deceptive. Ambitny, zdeterminowany. Ambitious, driven. Niechętny, wahający się. Reluctant, hesitant. Szczegółowy, drobiazgowy. Detailed, meticulous. Niedbały, niechlujny. Careless, sloppy. Silny, odporny. Strong, resilient. Wrażliwy, podatny na zranienie. Sensitive, vulnerable. Użyteczny, korzystny. Useful, beneficial. Bezużyteczny, daremny. Useless, futile. Spójny, koherentny. Consistent. Coherent. Niespójny. Nieprzewidywalny. Inconsistent. Erratic. Logiczny. Spójny. Logical. Sound. Przekonujący. Fascynujący. Convincing. Compelling. Niejasny. Niejednoznaczny. Unclear. Ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General, broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy.